Żarłok i skóra i mando Jerry Bogusia trzymać. oraz na Zapraszamy! Zapraszamy! Zapraszamy! Zapraszamy! Zapraszamy! Zapraszamy! Cześć, z tej strony Jerry i jest ze mną tutaj Hubert. Cześć! Tak. Siedzimy ponownie na żywo i spotykamy się ponownie przy okazji Gwiezdnych Wojen. I dzisiaj pogadamy o jakim serialu? O Asoce. O Asoce, dokładnie tak. Star Wars Asoka. I zanim przejdziemy do samego serialu, bo my żeśmy nagrywali z tego co pamiętam o Rebelsach po pierwszym sezonie, to muszę Ci zadać pytanie, bo Asoka kontynuuje bezpośrednio historię z e, całych rebeliantów, których obejrzeliśmy cztery sezony. I jak ty rebelsów oceniałaś całościowo? Nadal Ci się podobało, tak jak ten pierwszy, drugi sezon? Tak, tylko, że musimy jeszcze o trzecim i czwartym nagrać. Musimy nagrać? No dobrze, to może jeszcze kiedyś nagramy, ale ogólnie byłeś zadowolony no z tak. tego, jak się ta historia skończyła, tak? Tak, tylko, że Jakby powiedzieć, Trochę to dziwne, że tam było animowane, a tu nagle jest realistyczne. No tak, no pos postanowili I Traun zrobić film. wyglądał fatalnie. No, Traun wyglądał trochę dziwnie. No, ale to widzisz, bo to jest kontynuacja bezpośrednio rebelsów, a rebelsi się kończyli tak, że Traun z Ezrom gdzieś tam zniknęli, nie? Tak. Do w innej galaktyce. Bo w innej galaktyce. Dokładnie tak. No dobra, no to teraz tak. Ja muszę ci zadać pierwsze i podstawowe pytanie, bo mówisz, że trochę dziwne, że tam była animowane, a tutaj jest aktorskie. To jak ci się podobały te aktorskie wersje postaci, które znaliśmy? Czyli jak ci się podobała Sabine, Asoka, No Asokę to już znałeś z Mandalorianina, ale no. jak ci się podobała Hera, jak ci się podobał Traun, jak ci się podobał Jak Ezra? się podobał Dzieciak Henry, Dzieciak Hery, no Jacen, Syndula. Też myślisz, że on jest Jedi? No Jedi to jeszcze nie, ale ewidentnie jest wrażliwy na moc. Po no. tatusiu to ma. No. no, No ale dobra, ale powiedz, jak Ci się podobały te postacie? Fajnie wyglądały, fajnie były tak. zagrane? Fajnie były, tylko że tam, jak mówiłem wcześniej, yy, po pierwsze, ten wygląd chyba wpływa na to, czy jest Bambikiem, czy nie. Yy, w yy, no, wersji animowanej wpływa? Wyglądał fa dobrze mm -hmm. I był mega i był mega dobrym taktykiem A w tej wersji był realistyczny I nie mógł znaleźć EZE przez 10 lat Więc się zrobił bambikiem, bambikiem Bo Ezra zrobił. miał chatę na widok. No chyba miał chatę na widoku. No dobra, to jeszcze do Trauna i tego, czy jest nadal koksem, czy dał się porobić jak dziecko, to jeszcze wrócimy. To mówisz, że ci się te postaci podobały. No to teraz tak, to jest na tyle kontynuacja Rebelsu, że właśnie tutaj główny wątek to jest poszukiwanie Ezry i Trauna, ale w zasadzie pół sezonu no to mamy pogoń za tą mapą i poznajemy oprócz Asoki i Sabin i Hery, oczywiście tych takich, nie wiadomo czy to są Mroczni Jedi czy kim oni w zasadzie są, czyli Bailana z Kola i z Shin Hati jak Ci się podobała ta dwójka jak Ci się podobała też nasza czarownica czy Wiedźma z Datomiry Morgan Elsbeth, jak Ci się podobali Ci Zwole z pierwszej połowy sezonu no, to fajnie, tylko że trochę dziwne, bo w finale oni nagle znikają, w finale oni pojawiają się na, tak, i już ich nie ma. No ci mroczni Jedi, tak, no oni tam To praktycznie... jest trochę bez sensu, że oni, e, w tym, w odcinku przedfinałowym e, e, biją się, a nagle ta Asuka pokonuje tego mistrza, a e, ta Shinkati ucieka. I później widać tylko... Yy, w finale widać tylko jak ten mistrz patrzy na posąg bardzo daleko stąd, a ta gdzie gdzieś daleko ucieka. No dokładnie tak. No, Ja ci powiem, że to było dla mnie bardzo ciekawe, no bo oni byli, to nie byli sitowie no i nie byli Jedi, nie wiadomo w zasadzie ten kim są. Ten to tak można powiedzieć, że był Jedi, no on złym to... Jedi. No właśnie, był złym Jedi, ale też e, sugerowali nam jasno, że on ma jakieś swoje własne wizje. Pamiętasz był no... ten odcinek, jak on tam właśnie opowiadał, że oni mają jakieś swoje cele, ale w sumie tego nijak nie rozwinęli, nie? No bo, bo oni nie nie mieli polecieć z stranym z, z tej galaktyki, wrócić, a oni bez... E, oni... Yy, polecieli, holał, po polecieli po Teona, a W. A W. A wrócił, a oni nie. To jest na no, takiej samej zasadzie jak. Oni poezję polecieli. No, no trochę tak. Polecieli po poezję i zostali, zostali na planecie. No dokładnie tak. E, ale ogólnie jak Ci się podobało, po, podobali ci Jedi, no bo przez to, że mamy dwójkę tych mrocznych Jedi i mamy Asokę, która walczy na mieczy świetne, było trzy, mamy Sabine. jakbyś nie pamiętał przecież tym. No jeszcze był ten Marduk, odcinek. czy jak on się tam nazywał, ten w takiej ale zbroi, nie? Taki no, Ala Inkwizytor, nie? Tak, o tym tylko... mówisz? Tak, tylko że to była chyba jakaś po prostu dusza Bo jak ona, bo jak Asoka go zabiła to No tak, tak, tak, tak, Ale to y, powiedz mi właśnie, no bo mieliśmy dużo tego dżedajowania i było dużo walki na miecze świetlne w tych serialach co oglądaliśmy ostatnio, no to tego było bardzo mało, no bo tam mieliśmy raczej łowców nagród i Mandalorian. Jak ci się podobały te walki na miecze świetlne? Spoko. Spoko? Tak. Ale dobrze były zagrane, dobrze były poprowadzane? No. Można, mu powiedzieć. Można powiedzieć. Która ci się najbardziej podobała ze wszystkich walk z tego sezonu? Chyba te. Chyba w piątym odcinku. Czyli co na tej planecie. W lesie ta walka, tak. co była tak? Sabin, co z Shinhati się biła? Czy mówisz o. Z Bajlanem, z Kolem i z Asoką, obydwie. Ale to z Bajlanem, z Kory, się dopiero później. Asyka jeszcze biła wtedy w tym odcinku, dwie walki robiła. No. E, to wiesz, która mi się najbardziej podobała? Która? E, Asoki z Morgan Elsbet z finału. A, no, ona też była fajna. No, super, nie? A no, Morgan Elsbeth miała niezły ten swój miecz, taki, jak wiedźmy z Datomiry, z jakąś, jak z jakąś magią. Fajnie to wyglądało, nie? No, tylko że trochę dziwne, że ona jakby. Ja bym zostawił Traun. No tak, no to zaraz przejdziemy do Trauna, bo on się w ogóle dziwnie zachował, bo, bo w zasadzie można powiedzieć, że większość swojej ekipy, która po niego przyleciała, no to, to zostawił. Niko wszystkich zostawił. Kto po niego przyleciał, a go nie zostawił. Nie no, no z, z tych, którzy przylecieli, no to tych najważniejszych to wszystkich zostawił za sobą. Ale, czyli co, co? Zadowolony jesteś, że dla odmiany mieliśmy Jedi, tak? A tak. nie jakieś tam konspiracje, Mandalorian i tak dalej, tak? No. No dobra, no to teraz jak mamy ten wątek Jedi, no to wiemy, że trochę ty, ci mroczni Jedi są niewykorzystani, bo w finale nie wracają. To teraz powiedz mi jeszcze, jak w ogóle ci się podobały te wiedźmy z Datomiry? No bo ty ich kojarzysz tylko z rebelsów, no a tutaj no. się okazuje, że te matki, e, wielkie matki, wielkie matki pomagają Traunowi, no i mamy Morgan Elsbet, która też mu pomagała. Ale jak to ci się nie ma ta historia sensu, podobała? Ale jakby to powiedzieć, one bili, oni byli na tej Datomirze, one były. Mhm, mm dokładnie Ale tak. Ale to jak one wy, nagle z jednej galaktyki do drugiej wyparowały? Nie no, bo te wielkie matki, to pamiętasz, oni tam tłumaczyli, że niby ci, ci te wiedźmy z Datomiry, one pochodziły właśnie z tego świata i kiedyś tam przeleciały do tamtej galaktyki i, i się osiadły na Datomirze, nie? No. No, także to dlatego tak. I... Ale to wydaje ci się, że takie zastosowanie magii jest interesujące, no bo na przykład tam w finale mm. mieliśmy to, jak one tam pomagały Traunowi i robiły Sturmow... tych zombie szturmowców. Wydaje no. ci się, że to był fajny pomysł? Tak. Nie, w sumie nie. Bo jakby na przykład no. byli po... w ogóle ja nie wiem, niszczyciel nie ma stylu szturmowców. Tam było pół armii imperialnej. Nie, no no pamiętasz, czytaliśmy w tych ciekawostkach, że tam tysiące ludzi na takim niszczycielu jest. Około 12 tysięcy. No właśnie. A tam no było to... pół, 20. Myślisz, myśl, że tam było więcej niż 12 tysięcy? No. Myślę, że mniej. A ja chyba wiem dlaczego. No. Jakby niszczyciel Trauna to był taki super niszczyciel, jak egzekutor trochę, mm -hmm. można powiedzieć, więc on, a egzekutor był pięć razy większy od normalnego niszczyciela. No a może, może tak, ale, ale w ogóle podobał Ci się ten motyw, że one właśnie użyły magii, żeby ożywić szturmowców? Nie. Nie podobał Ci się ten motyw? No nie, bo to było... W ogóle magia mi się nie podobała. W ogóle ci się ta magia nie podobała? No. no to mi ci sturmowcy zombie tak się podobali średnio, ale za to jak wyczarowali Morgan, Elsbeth no, miecz, to mi się podobało. Miecz był fajny, tylko że trochę dziwne, no. że ona jakby stała się wielką matką, a one niby były nieśmiertelne no nie, nie wiadomo czy były nieśmiertelne no, one używały swojej magii i po prostu były jakieś takie bardzo stare, no ale w sumie szkoda, że zginęła no bo to była, nie wiem jak ty ją oceniasz, bo mi się bardzo podobała no, ta postać fajna była fajna była, tak? no dobra, no to powiedz mi jeszcze tak bo do Trauna jeszcze zaraz przejdziemy ale najpierw zaraz jeszcze zanim pogadamy sobie o tym co się działo właśnie w tej odległej galaktyce to jak Ci się podobało cały, podobał cały wątek e, hery, polityki, Chopera i tego, jak e, Nowa Republika nie za bardzo chciała pomóc ASOce i spółce. To było dla ciebie ciekawe czy nie do końca? Nie do końca, bo oni tam paplali. Paplali. No, ale najśmieszniejsze było to, jak y, było, ona powiedziała, że ta. Ona czyli Hera, tak? No, no. nie, ten jej wspólnik powiedział, że. Sama Leja powiedziała, że ma. No to mieliśmy kameo kogo? Kogo? Si Citripio. No. No. I zwalili, że to Leja im kazała lecieć, tak? No. No, ja ci powiem, że ja lubię te wątki polityczne, tak jak w Andorze. Bo Andor ci się podobał, nie? No, Andor był fajniejszy, bo tam, jakby w tych wątkach politycznych, no oni się tam. Można powiedzieć, jak w Andorze, to wątki polityczne to było to. To było to. Tak. Masz, masz, masz rację, to było to. No. To, było, to było mega ciekawie zrobione. Tutaj trochę zabrakło miejsca, ale podobało mi się, że Monmotma jest ta sama, co w Andorze, nie? To, hmm. do, to fajnie robi spójność serialu. Nie, no dobra, no to tam. tylko ja nie rozumiem. No, Jakim no cudem? Andor się kilka lat wcześniej rozgrywa. Andor się kilkanaście lat wcześniej, powiedzono koło, on jest zginął od 20 no, no, no, lat. On no, no, z nowej no, nadziei gnie! No, przed Nową Nadzieją No tak, no ale to on ginie W e, Łotrze 1 Jak zdobywają e, plany Gwiazdy Śmierci A Gwiazda Śmierci już jest gotowa Czyli krótko przed Nową Nadzieją A ten serial nie, Się rozgrywa to... chyba 10 lat Po bitwie o Jawin. No czyli to jest jakieś, nie wiem, z 15 lat różnicy Nie, ten serial to jest już Po bitwie o drugą Gwiazdę Śmierci No tak, no czyli po bitwie o Jawin. No i to jest 10 lat minęło Po bitwie o Endor po bitwie... O, a, dobrze. A, dobrze, dobrze, że jesteś czujny. Tak, masz rację, piona. Dobrze, że mnie tu sprostowałeś, no ale to i tak, no, z 15 lat jest różnicy pomiędzy nimi. 15 lat? No, tak mniej więcej. I rozmiary między częściami to jest około 10. No nie, no, pomiędzy pierwszą, a powrotem Jedi to są chyba 4 lata. Też to jest to dziwne, że oni w Mrocznym Widmie jest, y, do ataku klonów jest około no tam są większe. 12. Tam, no tam jest 12 lat, to jest Anakin tak. w rocznym winien. To... Tak, tak, tak, no tam są większe przesyłki. Ale dziwniejsze jest to, że Amidala jakby jest ma. jest na jak Anakin ma 5 lat. A, a nagle Anakin się obiska z od Amidali. No nie robi się starszy, tylko on po prostu urósł i zmężniał, ona wygląda podobnie, ale poczekaj, bo nie wchodzimy na mroczne widmo, tylko teraz musimy przejść jeszcze do tego wszystkiego, co się dzieje w tej nowej galaktyce, no i tam mamy tak naprawdę kilka bitew, bo mamy trochę bitew tych kosmicznych, jak Asoka na przykład walczy z myśliwcami i w sumie jest z jeszcze wcześniej też bitwa z myśliwcami. To od razu pierwsze pytanie. Te walki właśnie w przestrzeni kosmicznej, jak ci się podobały? Średnio, bo tam na przykład najgłupsze było to, że oni na przykład w tej walce, co ona się schowała w tym, w tych pierścieniach tej planety, tak? no, no. to oni mieli celowniku, a kazali od, zrobić odwrót. No tak, no I kolejne, wtedy kolejny błąd z Trauna, nie? Tak no. naprawdę. No dobra, y, to te, te walki ko kosmiczne to jedno, no a dochodzimy do Trauna. Okazuje się, że Traun przeżył tam 10 lat, nie udało mu się złapać Ezry, no i, i ma jakiś dziwny ładunek, nie wiadomo w sumie co tam jest, może to są znowu wiedźmy z Datomiry, no bo na końcu widzimy, że polecieli na Datomirę. No i ty jesteś wielkim fanem Trauna, jak wszyscy wiedzą, to powiedz mi, czy jesteś zadowolony z tego, jak Traun i jego ekipa byli tutaj poprowadzeni, w sensie czy ten jego plan wydaje ci się sensowny, czy ci się podobało właśnie jak on podchodził do walki z Asoką i Zezrom? Nie, jest się sensowny. Bambikowy. Bambikowy się zrobił. 10 lat. No. Ja nie rozumiem jednej rzeczy. No. Na przykład y, mogłeś zabić Asokę i Tom Sabin? Sabiny za pierwszym razem, nie zabili jej uh -huh. Później mogli ją zabić za drugim razem, co ją złapali uh -huh. Nie zabili jej No ale co to wtedy to ją Bajlan, mówią, a... no ale to bajlan po, ją po, poprosił, że oddał jej słowo i żeby jej nie zabijali No tak, ale później i tak po, powiedział, że mają mi, e, pojść, pojechać na tych stworach, żeby ją zabić No Więc to nie rozumiem, Czemu jej nie zabili pięć temu? No, widzisz, no bo liczyli, liczyli, że ona z, znajdzie dla nich Ezrę. No ale no to jest, to było akurat mega słabe, nie? No, Ezra 5 metrów, czy 5 kilometrów dalej sobie mieszka w chatce z jakimiś stworkami. Bamnikami. No i, i nikt tam nie, nie robił mu problemów, nie? Mhm. No czyli Strauna nie do końca jesteś zadowolony, No tak? nie. Zjawił się bambikowy. Nie ja znam, od czego on ma takie napchane kieszenie? Napchane kieszenie ma? No, że mnie że on ma takie kieszenie? no ma duże kieszenie. No dobra, no to Ale zobac... co w nich było? Duże kieszenie to są małe, ale duże kieszenie napchane, które są wielkości batata, <laughs> już dobra, już nie wymyślaj Nie wymyślaj, że Traun ma pochowane bataty w mundurze. Dobra, już, już to nie przesadzaj, okej? Okay, Może maskot, jest Czym się odżywiał? No nie wiem, no, pomagałem, mu jedźmy z Datomiry I tam no, widziałeś, że tam mieszkali ci tacy Wojownicy jak samurajowy Mieszkały te e, żuwio, Ślimako podobne ludziki Więc nie więc tam nie wiem, no, no, było jakieś jedzenie ja się nauczył ich języka no dobra, no ale to przejdźmy teraz do Ezry, no bo strona nie jesteś zadowolony. A jak ci się podobał Ezra i to, że zupełnie inaczej walczył i się zmienił troszeczkę. Spokojnie. Ja bym nie powiedział, że przez 10 lat gościu, który ma kucy włoseczki i jest ma 12 lat, zamienił się w gościa, który ma 32 lata, ma brodę wąsy i loki. No, ale wiesz no, nie miał jak chodzić do fryzjera, to pewnie przestał. Ale on wygląda na 42-latka. Na 42-latka? Czy Powiedz ja, czy ja na... wyglądam jak Ezra? Nie, ale ty masz 44. Ile? Z ty z matematyki co miałeś? Dobra, już, nie, już się nie, nie ten. Nie kompromituj tutaj, że nie umiesz dodawać i odejmować. Nie, czyli Ezra, okej, okay, ale trochę dziw, wygląd cię zaskoczył, no. tak? A wiesz, to mi się podobało. Co? że głosy z serialu wracały. Bo poznałeś, nie? Że te same osoby dubbingowały Ezra i Sabin. No tak, ale Trauna nie dubbingowała te same osoby. No nie, Trauna nie. Trauna nie dubbingowała to jest ta sama dziwne. osoba. No to prawda, to prawda. Trauna, A... trauna yy, powiedziała, że hm, zrobimy sobie ten sam wątek w sumie w tej asocie, yy, Zarobimy 20 tysięcy więcej i będzie... No. Juhu. Dobra, a teraz powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo różne wątki omówiliśmy, ale jest jeszcze jedna ciekawa historia w tym, a mianowicie to, że nagle się okazuje, że Sabin była uczennicą Asoki i że ona jest wrażliwa na Nie, moc. Nie, to w Rebelsach już było. Nie no, w Rebelsach ona tylko uczyła się walki Cyberem, ale ona nie była wrażliwa nie, na moc. ale mu... nie, była. Nie, nie była. Ale na początku, w tych pierwszych dwóch sezonach mówili o tym, że była wcześniej uczennicą Nie, tak, Nie, to, nie, to tylko w Asoce, nie, nie było. Nie, jak się spotkały w, w, w nie, drugim nigdy, sezonie. Tak, tak, tak, tak. Nie, tak, nigdy. Ta, ta, ta, nie. Ta, ta, ta. No ale dobra, to już nieważne, e, czy tam tak było, czy nie, czy tutaj Ci się to podobało, no bo ona była Mandalorianką i ona nie używała nigdy mocy, nie? Tylko walczyła Dark Cyberem w tych dalszych sezonach. A czy tutaj e, to, że ona nagle staje się Jedi i na przykład już tam pod koniec to używa mocy, e, to Ci się podoba ten motyw? Czekasz na więcej Sabine e, Jedi na przykład? Nie. Nie? Co wolałeś jak była Mando, czy, czy co? Tak. To, yy, Czyli wolisz jak ona jest mandalorianką, a czy, podobało ci się, bo ona tutaj używała trochę blasterów, nie? Biegała w zbroi. No tak, tylko Te że... Te walki trochę... były ciekawe, ciekawe też? Bo było kilka takich walk, że ona właśnie walczyła trochę na miecze, trochę na blastery. Tak, tylko że trochę bez sensu była ta druga walka, my na przykład skąd oni wiedzieli... Ale druga że walka, sam... która? o której mówisz teraz? To pierze znaczy na lotal. skąd oni wiedzieli, że ta mapa jest na lotal? No bo oni w, w zakładali, że yy, właśnie jak ten, jak yy, u, ukradli czy zabrali mapę od Morgan Elsbeth, no to, że oni będą ją chcieli odczytać. No ona ukradła Soce i, i tyle. No. no dobra, to powiedz mi yy, tak, no bo yy, obejrzeliśmy te osiem odcinków i liczyliśmy, że się dowiemy, co się stało z Traunem i zezrom. No i okazuje się, że Traun i Ezra, po których poleciała nasza ekipa, Zamienili się z ekipą, która leciała, bo Bailan, Shin Hattie i Morgan Elsbeth zostali na planecie. Morgan Elsbeth nawet pozbawiona głowy, e, e, do tego Asoka. E, e, Sabin! Sabin i e, nasz android nowy. Zostali na planecie? Tak, zostali na planecie, a wrócił Traun z e, ch, wiedźmami i wrócił Ezra. I e. wszyscy stłumowcy. No i teraz jak ty to widzisz dalej? Czy takie zakończenie tego sezonu Ci się podobało? No bo w zasadzie to teraz będziemy musieli mieć albo jakiś film, albo znowu jakiś fragment z serialu, kiedy będą lecieli po tamtych, co zostali w, <ślesk> <odnaleźć> w <tamtych, ślesk> takiej galaktyce. <ślesk> Ty strany wrócą na planetę, a oni się zamienią z nimi i trący, i ale tam, tam zostanie bez głowy No nie wiem, może tak No ale co, nie. ogólnie podobał Ci się ten finał, czy tak nie do końca? Nie do końca, bo to trochę dziwne zakończenie Trochę dziwne zakończenie, nie tak jakby czegoś brakowało, nie? No moim zdaniem to powinno być tak, że oni wskakują jeszcze na tego cyla i potem jest jeszcze jeden odcinek no, no, o tak, to by mogło być, jakby jeszcze na przykład już po tym powrocie coś, coś y, jeszcze tam dopisali. No dobra, no to teraz y, y, w kontekście jakiejś dalszej przyszłości też mi powiedz, y, na co najbardziej czekasz? Czy Cię interesuje ten wątek Trauna na Datomirze? Y, czy Cię interesuje na przykład wątek Bailana z i Shinhati? Y, czy szkolenie Sabini Asoki? Co byś najbardziej chciał zobaczyć? Długi sezon Andoya. Drugi sezon Andora. Okej, okay, dobra, no to, to, to nie, niech to będzie całkiem niezłe podsumowanie dla Asoki, ale ogólnie jakbyś oceniał ten serial, jak on ci się podobał? Wyżej go oceniasz, na przykład jakbyś miał ułożyć Andora, Księgę Boby Feta, Mandalorianina i Asokę, to który byś ocenił najwyżej? Gdzie jest Asoka w tej czwórce? Czwarta. <głos> Czwarta na samym, tak. na samym dnie? E Mando. Andor też tam był? No, Andor też. Andor na pierwszym, Andor na drugim, Księga Boroweta na trzecim, a Asyka na czwartym. Aż tak słabo oceniasz, naprawdę? No. Okej, okay, no to czy ja to wie... mnie trochę zaskoczyłeś, bo jak gadaliśmy po odcinkach, to raczej byłeś zadowolony. No, bo byłem zadowolony, ale póki nie wciśnali nam jakiegoś barzywnego finału, gdzie jej tak naprawdę godzinę na oglądanie walki, walki, walki, która się i tak kończy tym, że nikt nie wygrywa. No no tak, no tutaj nie ma takiej jakiejś konkluzji. No dobra, no to, to cóż, to y, zaskoczyłeś mnie na sam koniec, no ale to dobrze, to tak czasem bywa. I ja ci, powiem Ci, że ogólnie byłem zadowolony, podobało mi się jak to było zrobione, ale no też wydaje mi się, że to jest inna liga niż Andor, chociaż ja akurat bym postawił na pewno wyżej niż Księgę Boby Feta. I Wiem. chyba wyżej niż Mandalorianina. Co? No tak, no. On był w sumie dobra oczyniacz... A Nie, ale to nie no. Jak bo... oceniać sezony, to Asuka. Jak oceniać po ostatnim sezonie, to Asuka jest na trzecim, mam do na czwartym księgę. Księga, Księga feta na drugim? No już skąd skąd, skąd, skąd, no ale już skąd mam skąd. To był bardziej idiotyczny niż Księga No, ale to mówisz o tym trzecim sezonie, tak? Tak. No dobra, już kończymy, bo już się wygłupiasz. E, dobra, e, to całościowo, e, jeżeli ktoś lubi rebelsów, to byś polecił asokę do obejrzenia? Średnio. Średnio. No ja myślę, że jeżeli ktoś lubi rebelsów, to Asoka ale... jest jak najbardziej do obejrzenia. Tak, tylko, że jak ktoś się spodziewa, że to będzie animowane, to... To się się trochę zawiedzie. No trochę się zawiedzie. No i przede wszystkim trzeba czekać na, na dalszą konkluzję, a ja za tą dzisiejszą żywiołową dyskusję dziękuję Ci bardzo. Ale jeszcze jedno. No, e, co teraz na koniec? Jutro będziemy nagrywać o Rebelsach, a pojutrze po zabiłam się za klon łosy. No, zobaczymy. To jest całkiem niezły plan, bo ja bym te Clone Wars'y chciał w końcu obejrzeć. Dlaczego? Tego z tego 12 sezonów my obejrzeliśmy jeden odcinek. Nie, nie ma 12 sezonów. Dobra, awesome. nie, nie. Zobaczymy, dobra. To jest teraz. Dzięki, Piana pa. Pa. pa. It's over.